To historia życia wzięta, a zaczyna się zaczyna tak o tak. chłopaka z getta, który chciał zdobyć, chciał zdobyć świat Wierzył bardzo mocno w swój Zbędą. potencjał Zbędą. I obiecał Zbędą. sobie, że spełni swe marzenia Zbędą. Talentu Zbędą. i zaplecza to on nie miał nie, Ale nie, nie, uparty nie. był jak osioł Zbędą. i w muzyce kochał Zbędą. się kochał Stracił się. dla niego głowę Zbędą. i świat z nią pojechał Zbędą. I od tamtego momentu Zbędą. z nią spędza całe całe dnie. Sam podnosił poprzeczkę Yeah. Łamał wszystkie zakazy yeah. Chuju miał krytyków yeah. pisząc swe bohomazy nie, nie skończył żadnej szkoły yeah. Może był tam ze dwa razy ba. Poddał serce muzyce yeah. I nawet nie zauważył W yeah. 15 latach zaczął zarabiać i z muzyki zaczęło mu spływać siano Bo wierzył siebie da. przez te wszystkie lata da. Tylko na muzyce mu w sumie zależało W końcu go zaczęli doceniać ludzie Bo ten chłopak dla nich od serca grał Czasem na szpany siedział przy wódzie Z muzyką odpływał z Czasem mówią ci, że...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 sam o siebie dba i se powtarzał, Jako małe dziecko, Jak małe dziecko. Ja tak się wyspisz, brat, wyspisz, brat Każdy wie, że nie ma lekko. On jest ziką różą, która wyrosła z betona. Chodź, ma żywy tak jak fast.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 Wiarą w siebie walcz, nigdy nie załamuj się więcej podda się nadzieja, bo ja na pewno nie, nie, nie, nie Pokaż nie, nie, na nie, co cię stać, pokaż ile jesteś wart Dzieciak głowa do góry, yeah. stóp ma cały świat Czasem mówią ci, że nie da rady, A ich słowa lecą w główiach, w górę się ponad sobie. Wspieraj swojego ulubionego artystę, kupując płyty i ubrania na www.preorder.pl Subskrybuj step rekords TV, by być na bieżąco.